Cześć, witajcie, rozpoczynamy audycję Masz 3 Życia na antenie akademickiego Radia Luz na 91, 6 FM. Jest to audycja o grach wideo, a przez najbliższą godzinę będą z wami Michał Hawełka, Mateusz Gasiński, ona z Szymczak, a audycję realizuje Andrzej Michałek. Wiadomość. No i co, przechodzimy do newsów prosto, od razu. Ja Znustka. zaczynam od newsa, który może nie jest takim newsem z wczoraj, ale... Jest dobry. Ale wiem, że, że wy się aż tak bardzo nie jaraliście My... tymi i na pewno o tym nie mówiliście. Star Wars Battlefront. Trailer. Ludzie, wchodźcie na YouTube, oglądajcie, to jest tak piękne. Co to jest Star Wars Battlefront? Co to, jest Star Wars? to jest To jest Battlefield yy, w świecie Star Warsów. O, ale co robisz? A są miecze? Yy, no nie, właśnie. No właśnie nie. No to co to ja nie wiem, to co jest takiego to, fajnego. No to o co chodzi? No to, Dobra, o, to dalej? o to właśnie chodzi, że będzie po prostu wszystko w klimacie. Były już dwie takie gry, ale teraz będzie na nową generację. Wszystko będzie ładnie robione przez studio, które zresztą robiło Battlefielda, więc pewnie będzie wyglądało tak samo. Ale będą I zieloni będzie... stormtrooperzy kontra zieloni stormtrooperzy, czy jak? Yy, nie no, będą po prostu osobne strony konfliktu. No, rebelianci, imperium? Nie wiem. Pewnie tak. No dobra. Yy, kojarzycie Steama? z Steama, nie? Ja, ja wiem. No, co to jest to jest, yy, to jest właśnie taka platforma i tam są gry. Tak, jest no pan i, tak, i teraz są też mody. I teraz pan Gabe wymyślił, że będą płatne mody. To spoko, bo ci co I do mody, i będą mogli z zarobić. Z tego co wiem, to twórcy Garys Moda na przykład bardzo się ucieszyli z tego powodu. Tak. Bo czemu nie? Niektórzy się na ten temat tutaj wypowiadają pozytywnie, negatywnie. Yy, Gabe Newell stwierdził, że generalnie jak to będzie złe dla gier, to to wyleci i już nie będzie, ale na razie testują. Na razie mamy mody do jak, jakże innego Skyrima. I... To jest bardzo fajne, bo przynajmniej ci, co się męczą nad tymi modami mogą coś zarobić no. Zwłaszcza, że no, Steam może sobie pozwolić na takie próby I na pewno przyciągnie to wrzesze moderów Takich, którzy no, może robili gdzieś tam sobie bokiem mody Ale nie wrzucali ich może na Steama albo nie wiem mm -hmm. No tutaj to będzie na minus, to jakaś zachęta Na, pewno na minus myślę jest to, że 25% całej kwoty idzie do modera Pytanie gdzie, gdzie idą inne, nie wiem ale, no... ale jest to na pewno więcej niż 0 dolarów Pytanie kto będzie chciał płacić za to, nie? Ja jeżeli mody z... będą Dobre. wysokiej jakości, no to pewnie ob obronią się, jeżeli chodzi o cenę. Myślę, że tak. Chętnie się znajdą. Ja mam z kolei dużo newsów odnośnie zbliżających się różnych tytułów. Tego jest bardzo dużo, więc może zacznę od takiego już starego dosyć newsa o tym, że po powstanie, uwaga, nowy Guitar Hero. Wierzycie? Wiecie, że zamknęli te firmy kiedyś, co e robiła stare Guitar Hero. Tak. I powstanie też nowy rock band prawdopodobnie. Tak. I jest taka różnica, że Guitar Hero, które będzie miało nazwę Live. Będzie korzystało z zupełnie nowej gitary, więc cały stary sprzęt możecie wywalić do kosza, bo wam się nie przyda. Tak, i porównując, nowy rock band ma korzystać niby ze wszystkich starych tak. kontrolerów, a ten nowy kontroler Guitar Hero bardzo mnie zastanowił, bo on bo oni, też ma 6 ścisków. Robić... Znaczy nie, słuchaj, oni 5, tam było 5, oni chcieli zrobić tak, żeby było easy to... tak się nazywa, Easy to... Easy learn to learn, hard, learn master, hard to master. Tak, bo będą y dwa rzędy, trzy przyciskowe. Więc tak jakbyśmy już mieli dwie struny zamiast jednej. I trzy progi. No Austro. i ci mniej y, obeznani będą mogli grać na, tym, na tych tylko trzech przyciskach, a ci bardziej obeznani na tych ci dwóch. Bardziej ruchach. obeznani grają w Rocksmith'a. Smitha. Faktycznie, to jest też to ja taki hermetyczny gość. trochę. Kolejna no. informacja: obejrzałem sobie dzisiaj w kompletny najnowszy trailer z, ele, z elementami gameplaya do gry Mad Max. Słyszeliście, kojarzycie? Bardzo yy, długo czekałem na jakieś informacje odnośnie, co to w ogóle będzie. będzie chyba taka całkiem brutalna, jest, nawet można jest powiedzieć. Zarąbista. W ogóle zaczyna się od tego, że nie mamy nic i musimy zbudować swoje... Opus Magnum, czy Magnum Opus, jak to nazywają w trailerze, czyli samochód, który będzie naszym podstawowym takim źródłem przeżycia. Na... Taki twist na, na, na, na Minecrafta, tylko z samochodem. A przypadkiem w kinie też nie ma być jakiegoś nowego Mad Maxa, czy coś? No nie wiem, ta były... trójka był była słaba, więc nie wiem, czy chcieliby to kontynuować. Ej, ej, pod kopułą gry mi się bardzo podobało. Z Timem Turner. No pewnie. Okej, okay, kolejna informacja, King's Quest, kojarzycie? gra firmy Sierra, tak. samą serię gier firmy Sierra. Yy, powstaje no, nowa wersja tej gry. Ktoś się nazywa po prostu King's Quest i jeszcze ma ten taki znaczek, że trademark, że jest zastrzeżone. Czyli tak jak jest teraz obecna moda, czyli robimy... Reboot. Reboot. Ale Sierra za bardzo już istnieje, istnieją tylko prawa do niej, więc zrobi to studio od gentlemen. Kolejna informacja, Heroesy 7 wyjdą w tym roku. Heroesy A tak, wyjdą. No, i, I z tego co widziałem, to całkiem ciekawie wyglądają. Zobaczymy jak to będzie. Na pewno nie przebiją trójki, no bo nie oszukujmy się. <śmiech> to już jest chyba po ptokach, już żadna część nie przejmie, nie, nie przebije trójki, ale... Może powalczy o miano drugiej, tak. bądź trzeciej najlepszej. Oczywiście wszystko jesienią, bo wakacje to jest sezon ogórkowy, więc musimy przyczekać. Czy z premier coś mamy? Tak, ja mam na przykład jeszcze informację o tym, że twórcy Olioli Oli. kojarzycie Olioli? Oli? Może kiedyś wam opowiem, że... Tak, to, takie, to, taka deskorolka Deskoro, tylko w na, 2D. Nawet na 3D wyszła, bardzo fajna gra, na Wii U. I twórcy tej gry, już w ogóle dwójka wyszła na, na Nintendo z ale twórcy tej gry już wypuścili demo gry, innej gry, która się okaże w maju. Jest to gra Not a Hero. I to jest bardzo świetna gra, którą jedna recenzja chyba w internecie. Nie recenzja, tylko zapowiedź określiła jako połączenie Hotline Miami i gunpointa. Gunpoint to taka była taktyczna gra. Platformówka, tak. Tak, platformówka dwumiarowa, to też będzie tak, platformówka z boku widziana już nie mhm. w jak w Hotline'ie. Bardzo brutalna i bardzo, bardzo. Generalnie efektualna. zaintrygowałeś mnie o tyle, ile lubiłem gunpointa, to niekoniecznie przypadłem za hotline. Jeszcze mówiłem kiedyś o takiej grze, co Ninja był w, w, w stylu gunpointa. Oj, Zobaczymy co trochę, to będzie jeszcze ja trochę... z takich newsów, y, newsów, newsów Newsów, newsów Można powiedzieć, że nawet sprzed tam jakieś pół godziny y, Na naszym Facebooku Na pewno tam widzieliście dużo Pisaliśmy o Dreamhacku w Bukareszcie Tam czterech naszych Reprezentantów Polski Wystąpiło w turnieju Hardstona Jednemu z nich tylko udało się jakoś tam lepiej pograć trochę i Lotar właśnie pół godziny temu jakoś przegrał w półfinale niestety z reprezentantem Czech z tanciwką, więc niestety w finale go nie zobaczymy. Smutaczek. Ale był blisko. Ale, Ale był blisko, był zresztą blisko. to jest też całkiem dobry wynik. Bo jednak Dreamhack to jest całkiem taka, powiedzmy, duża impreza. Bardzo fajnie, że tam się pokazaliśmy. i Jeszcze mam w już o Blizzardzie, to gra Heroes of the Storm. Ona jest cały czas w wecie zamkniętej, zresztą tych kluczy jest tak dużo, że myślę, że już każdy chciał w to zagrał. Ale 20 maja otworzy się beta już na wszystkich. I niedługo po tym, bo 2 czerwca wyjdzie oficjalnie ta gra. No, teraz się, się po co ta beta, nie? To, to, to jest najlepsze, że beta, beta z bety... dla wszystkich, tak naprawdę wszyscy mają te klucze. Konta z bety przejdą na fonowersję, więc nie ma się no, co martwić. Przynajmniej tego bym oczekiwał, nie? Tak. I jeszcze dzisiaj co oglądałem, obejrzałem sobie taki krótki filmik z Wiedźmina 3, gdzie pokazali, yy, tak jakby chcieli pokazać w ten sposób wielkość świata Wiedźmina. Bo było w jednym oknie takim dużym, był pokazany Wiedźmin na koniu, jak sobie przemierza tam, yy, nawet nie wiem, czy to galop czy coś, przemierza sobie tereny tam, tego świata, nie wiem, czy to jest, jakie to były ziemie, czy wyjdziema, czy te media i tak dalej, przemierza tę ziemię, a w drugim okienku była pokazana minimapa z kropką, zaznaczona mu, gdzie ten Wiedźmin jest. I się wydawało, że on w sumie dość szybko tę mapę przemierza. Mówię, kurczę, taka mała ta mapa, on tak szybko ją przemierza? No ale potem koniec filmiku zrobiłeś takie wielkie oddalenie i się okazało, że ten Wiedźmin to jest taka małyska tam mróweczka na całej ogromnej mapie czyli, świata. Czyli CD Projekt nie... TD Projekt, przepraszam, nie, a... nie bardzo bawi się po prostu w grę małą, tylko robi... 200 godzin, jak bawcie się, grajcie i żadna więcej gra wam nie będzie w życiu potrzebna. Tak, jak robimy open, open... world, no to robimy. No to robimy. I jeszcze wiadomość, wrócę na chwilę do Hearthstone'a, ale to akurat dlatego, że w najbliższą środę w Padbarze yy, odbędzie się Fireside Gathering, to jest taki cykl spotkań, y, organizowany też właśnie w padbarze raz na jakiś czas. Będzie turniej, będzie można pooglądać jak inni grają, będzie można samemu zagrać i zgarnąć jakieś tam gadżety blizzardowskie. Więc, y, no wpadajcie do padbaru. Zaczyna się o godzinie. O, zaraz wam powiem, o której się zaczyna. Bo o 19.00 się zaczyna. Tak, jak jesteśmy przy wydarzeniach to ja może może polecę śledzić profil wrocławskiej twierdzy graczy na Facebooku, bo pewnie niedługo się odbędzie jakieś spotkanie dla posiadaczy Nintendo 3DS we Wrocławiu, więc serdecznie zachęcam też do śledzenia. To co, zaraz będziemy o grach mówić. Nie Najp najpierw wyjeżdżamy do Poznania, bo przecież tam się dużo działo. Miłość wraca do nas z północy, nie tak dalekie, jakby się mogło wydawać, ale z północy, bo na północy jest Poznań. Tak, I ale Poznań jest mi bliski na szczęście, bo mieszkam między Wrocławiem a Poznaniem, więc yy, równie dobrze znam to miasto. No nie może aż tak to nie, ale... <śmiech> bo... I co tam się działo? No, w ten weekend odbywał się tam yy, konwent, może można powiedzieć, czy targi pod nazwą Pyrkon. I to jest, yy, to jest konwent wiel wielbicieli ziemniaków? Nie, to jest konwent fantastyki. To, to, to ja w takim razie... Nie, to jest chyba... Tak, to jest największy chyba w Polsce taki konwent fantastyczny ever i... Chociaż reklamowali tam Dni Fantastyki, które są u nas we Wrocławiu. Ale tylko jest największy Dni No i tak, fantastyki no. są ogólnopolskie, bo co, co, co roku są w innym mieście, nie? Tak? Tak. To teraz w tym roku Wrocław? Nie, nie, nie. Bo mi się wydawało, że widziałem plakaty Był w Wrocławiu, Wrocławiu dwa, lat, dwa lata temu, no. Ale zaraz, aż sprawdzimy te Sprawdzimy, okej. Okay. I to jedziemy dalej. Więc wybrałem się na ten Pyrkon. Z nadzieją, że tam też yy, znajdzie się miejsce dla gier komputerowych, które do fantastyki należą. Oczywiście znalazło się. Więc yy, bez przesady. To jest oczywiście e ważny element tego świata. Ale chyba nie było tego aż tak dużo. Nie, jak... bo to nie jest element przewodni akurat fantastyki. Ja trochę bzdury gadam. Die fantastyki są wrocławskie, mówię o Polkonie. Tak, Polkon jak... jest po polsce. Zamek. Die fantastyki U, w Wrocławiu. Tak, no. fantastyki to jest y, zamek, tak? W zamku, tak, o tym właśnie o tym myślałem. Niedaleko daleko mnie, a ja nie wiem. <laughs> właśnie. E więc przejdźmy do konkretów. E Pyrko na największych w Polsce Fantastyki. Czyli... Mm, pierwsze co zauważyłem, taka różnica między PGA na przykład. Ja sobie porównuję te dwie rzeczy. Bo to się dzieje w tym samym miejscu Poznaniu, na Targach Pozańskich. E, tutaj jest więcej ludzi takich, powiedzmy... Chyba bardziej wiedzących, czego chcą od życia, Bo tam dużo było przypadkowych e, zwiedzających na PGA. ludzi, którzy niekoniecznie są fascynatami gier komputerowych, a tylko im się tak wydaje. Tutaj natomiast ludzie wszyscy są bardzo poważnie zainteresowani fantastyką. Nie ma ludzi przypadkowych raczej, nie, się rodziny z dziećmi, ale to są wyjątki. No też mi się tak wydaje, że, że właśnie wśród y, fanów fantastyki jednak średnia wieku jest trochę wyższa niż wśród fanów gier komputerowych. Troszkę tak, też tak jest. I, i można by faktycznie podzielić y, te targi na pomniejsze elementy, bo tam i była i fantazy i science fiction, i była manga z anime nawet, i właśnie były gry elektroniczne, były planszówki, było tego bardzo dużo, więc postaram się wstresić w sumie co tam można było znaleźć. E, pominę halę piątą, gdzie były noclegownie, gdzie można było sobie przenocować. Właśnie, to jest e, ciekawa rzecz w tych targach, że tam te targi tr trwają trzy dni i dwie noce. Nie ma tak, że na lot no to... zamykamy i wychodzimy, tylko tam można całe trzy dni przebalować w jednym miejscu, nie wychodząc nawet z terenów targów i bawić się świetnie. Zresztą tam jest co robić w nocą nawet, nie trzeba spać. Jak ktoś ma siły może... Chyba tam nie wolno spać <laughs> Może tak, Nie ja tam siedziałem może do pierwszej czy do drugiej, ale już nie wytrzymałem, musiałem być yy, Wespany na drugi dzień yy, Co można znaleźć? Yy, była hala yy, 15 i 14, hala, budynek, w których odbywały się prelekcje Prelekcje na różne takie tematy tych sal było chyba z 20, każda na inny temat yy, każdy mógł znaleźć się na siebie. W jednej sali się odbywały na bieżąco na przykład spotkania z pisarzami, żeby dostać od nich fotografii i tak dalej. Był tak zwany czteropak, cztery hale koło siebie, gdzie było miejsce dla gier właśnie elektronicznych. Tam było... Tak naprawdę to, to dość było skromnie potraktowane ten tego, co mi powiedać było gorzej niż w zeszłym roku. Tak, tak z tego co ci mówiłem to tak. Bo była tylko strefa retro, był jakiś chip jako czasopismo, pixel jako czasopismo i tak naprawdę wiele się nie działo tam. Y w innej hal w czteropaku była, była cała hala przeznaczona na gry planszowe, czyli setki stołów. Oczywiście też mi się udało zagrać z kolegami jedną partytkę czy dwie nawet, w jedną planszówkę, bo tam można było podejść, wypożyczyć grę za darmo, tylko zostawiając jakiś dowód. Była, była hala ze sceną główną. Tam się odbywały różne wydarzenia, mi się najbardziej podobało książkowe wydarzenie, które mnie bardzo interesowało. Tym bardziej, że tam mówiono o książkach, których akcja się dzieje we Wrocławiu. Więc zachęcam do sprawdzenia na przykład książki Szczury Wrocławia. I jeszcze była jedna hala, Yy, odnośnie... stronem. Tronem. Powiem, że był Żelazny Tron. Też był Żelazny Tron od HBO, tak? Od Gry o tron. I tam w tej sali właśnie oprócz tego Tronu były różne takie, powiedzmy, bractwa, stowarzyszenia, które zajmują się fantastyką od różnej strony. Były modele yy, różnych pojazdów i robotów z Star Warsów. Yy, była jedna, czwarta hali zajęta przez yy, post-Apo ludzi, którzy rozstawili namioty, wjechali jakimś ciężkim sprzętem tak dalej. Yy, była na środku arena, gdzie można było się bić różnymi... Nie, niektórzy się byli wręcz, niektórzy jakimiś mieczami gumowymi, niektórzy kijami. Działo się. Kendo i tak dalej. Bardzo się dużo działo, można było znaleźć praktycznie wszystko. Jeszcze była oddzielna hala na z sprzedawców. Ogromna była i tam nie. można było dostać wszystko każdego Jakieś koncerty były i tak dalej. Też były koncerty, były, było parę scen, także naprawdę. Multum rzeczy do zobaczenia, do zwiedzenia. Nie da się wszystkiego zobaczyć, yy, bo nie wiem, trzeba co roku Czas jeździć i coś innego Czas sprawdzać, Bo czasu braknie. No. Yy, Jedyny problem był z prelekcjami, bo niektóre się po prostu nie odbyły z powodu tego, że nie było prelegenta, albo ktoś zamienił terminy. Bar bardzo często było, trzeba było sprawdzać najnowsze wiadomości, bo ten program, który się dostało przy bilecie, no już był nieaktualny. No się zmienia to dość często, tak. ale tak, taka duża impreza że to jednak trochę nieuniknione. A na antenie się pochwala może tym, że udało mi się złapać na tym konwencie pisarza, może nie tak znanego jak inni tacy polscy pisarze fantastyki. Nazywa się Marcin Przybyłek i on jest twórcą między innymi serii książek y, pod tytułem Game Deck to są y, powieści, w których. Albo nawet jedna to jest zbiór, zbiór powiadań, których bohaterem jest człowiek, który w przyszłości już, naszej nieco odległej, bo 2200, któryś rok, zajmuje się. Jest detektywem w grach. Są gry takiej wirtualnej rzeczywistości Matrix i on tam jest detektywem i z tego się utrzymuje, z tego żyje. Bardzo fajne książki, bardzo polecam. I ja właśnie zapytałem go o różne rzeczy związane z tą jego serią książek i nie tylko, y, a więc może. Y, Posłuchajcie odpowiedzi na pierwsze pytanie, które brzmiało, e, czy trudno było połączyć w tej, w tej serii książek świat gier ze światem literatury? No bo to jest coś pozornie sprzecznego. To było w ogóle nie trudne, dlatego że dla mnie to była moja misja. Ja uwielbiałem gry komputerowe, uwielbiałem grać w gry komputerowe. Współtworzyłem świat gier komputerowych w tym sensie, że to pismo bydgoskie, ono posiadało taką rubrykę Gra o story, którą prowadziłem gdzieś przez trzy lata aż do końca istnienia tego pisma, w której to rubryce ja starałem się przekonać tych, którzy czytali to pismo, że gry to jest coś więcej niż tylko rozrywka, że to jest coś um, interesującego, coś co można pogłębić, coś, coś co można eksplorować, tak, że odkrywa się w tym pewne ślady humanistyczne można powiedzieć, w związku z tym Game Deck jako postać gierczanego detektywa, to było naturalne rozwinięcie moich zapatrywań. Musiałem pokazać, że gry to jest coś więcej niż czcza rozrywka. Moim zdaniem gry pewnego pięknego dnia staną się bardzo popularne, jeszcze bardziej niż w tej chwili. To pokolenie graczy się starzeje w tej chwili, tak? To już są ludzie grubo po trzydziestce, przed czterdziestką, taki, taki średni wiek gracza, z tego co wiem, no może trochę przesadzam, że przed 40, ale na pewno po 30. I em, to medium jest coraz bardziej akceptowane jakby w świecie. Dziwię się tak naprawdę, że ja, ja byłem pierwszym, kto wpadł na pomysł gierczanego detektywa. Trochę się boję, że lada chwila się pojawi jakiś amerykański pisarz czy japoński, który odkryje to, co ja już dawno temu odkryłem, czyli właśnie detektywa od gier, więc dla mnie to było coś naturalnego, że e, powstaje bohater, który działa w grach przyszłości, który jest detektywem, który jest właśnie game deckiem. Następnie zapytałem Marcina Przybyłka o to, czy jest szansa, żeby ci współcześni młodzi ludzie którzy już praktycznie odchodzą od literatury i zostają tylko w świecie gier komputerowych. Czy jest dla nich jakaś szansa, żeby powrócić do tej literatury papierowej? Ja myślę, że to jest wszystko kwestia przeczytania pierwszego zdania. Czytasz pierwsze zdanie w książce i natychmiast okazuje się, że czytasz drugie, czytasz trzecie i książka ciebie wciąga. To jest tylko kwestia otworzenia tej pierwszej strony. Ja nie wierzę w to, że człowiek, który uwielbia gry, nie wejdzie, nie, nie dozna imersji czytając książkę, dlatego że książka wciąga w bardzo podobny sposób jak gra, tylko atakuje troszeczkę inne ścieżki neuronalne, ale poza tym to jest dokładnie to samo, co gracz kocha w grach, ma w książkach tak naprawdę. Tylko, że no więcej musi sobie wyobrażać, ale gracze są świetni, jeśli chodzi o dopowiadanie pewnych rzeczy. Przecież gra jest też pewnym umownym językiem, podobnie jak literatura. Następnie zapytałem y, autora książek serii Game Deck, czy widziałby właśnie swoje książki, swoje powieści w formie ekranizacji czy też ekranizacji? O tak, pewnie, żebym widział. Ja już nawet tworzyłem scenariusze filmowe. Już są, są zręby scenariusza filmowego, są zręby scenariusza, scenariusza do gry komputerowej. Oczywiście, że tak, dlatego że Game Deck jest wybitnie filmowy. Wybitnie filmowy i to zresztą w portalu Dzika Banda powstał bardzo fajny artykuł, w którym było zestawienie polskiej literatury, która jest najbardziej filmowa. I na pierwszym miejscu był Game Deck. absolutnie, ja to zawsze widziałem jako film. Odnosząc się do gry, która miałaby powstać na podstawie serii książek y, Game Deck, zapytałem, jaki gatunek gry miałby to w ogóle być. Najbardziej Game Deck pasuje do gier, do gier przygodowych. Ja wiem, że one są troszeczkę mniej popularne od typowych gier takich, powiedzmy, sobie FPS, MMO i tak dalej. Ale dobrze zrobiona gra przygodowa, z fajną fabą, ze świetnym klimatem, z ciekawymi zagadkami. Też może się fajnie sprzedać. Tak jak Dreamfall, tak jak Blade Runner, tak jak The, The Longest Journey, pierwsza część, e, zanim był Dreamfall, czy jak Syberia. To były gry, które się cieszyły wielką popularnością. Wszelkie Ostatnie moje pytanie dotyczyło tego, jakie gry Marcin jak lubi, bo pochwalił mi się, że on jest dużym entuzjastą gier komputerowych. No z ulubionych, to znaczy tak takie gry kultowe, które zapadły mi głęboko w pamięć, to jest Plainscape Torment, to jest Gabriel Knight 3, czyli Blood of the Damned, Blood of the Sacred, to jest um, System Shock 2, to jest Omicron, czyli The Nomad Soul. A ze współczesnych gier, bo to, to są starsze gry, które wymieniłem, a ze współczesnych grywam dosyć często w tej chwili gry sieciowe, czyli Battlefield 4 w tej chwili, przechodzę w tej chwili singla Medal of Honor tej najnowszej części. W zasadzie gry, grywam we wszystkie gry, oprócz gier sportowych. Nie grywam w FIFA i tak dalej, bo to mnie nie interesuje, ale tak naprawdę grywam i w gry przygodowe, i gry e, właśnie m, symulacyjne i nawet wyścigowe, we wszystko tak naprawdę. Nazywam się Marcin Przybyłek i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Luz. Jak wszystkim usłyszeliście, to była rozmowa z Marcinem Przybyłkiem, czyli twórcą książek między Między innymi z serii Game Deck o G Detektywie, które przeczytałem i bardzo polecam serdecznie. A w grach sportowych nie ma po prostu za dobrej chyba fabuły. Tak myślę, mam no, pisarz... no własną w... historię. W sumie, może i tak. Ale <grym> a propos tworzenia własnej historii, może nie, nie, nie a propos tworzenia <grym> własnej historii, ale przedzierania się przez stado wrogów, żeby utworzyć własną historię, powiemy za chwilę o Mortal Kombat X. Życie. Słuchacie akademickiego Radia Lus na 91.6 FM, a dokładnej audycji masz trzy życia o grach wideo. I jak na audycji o grach wideo przestało, przechodzimy w końcu do recenzji jednej z takich gier, a mianowicie gry Mortal Kombat, która ma X w nazwie i to może być zarówno X, jak ale i na, Ale na końcu, nie w nie końcu. środku. Nie, nie. W środku, środku ma Cę... Jak zawsze. Jak zawsze. Zaraz yy, taki Mortal DLCK. Kombat. 10. Po, powiedzmy, że będę mówił Xbox krócej. Mortal Kombat X. Mortal Kombat X. To jest, no jakby nie było dziesiąta część Mortal Kombat'a, czyli bijatyki, serii biatyk no które są, można powiedzieć, kultowe. Jakby nie było, to jest jedna z najbardziej znanych 92, pierwsza odsłona. Dokładnie. A jest to druga część, tworzona przez studio Netherrealm, które, to ciekawe, robiła też grę Guts, Injustice Guts Among Us, Czyli grę, też biatykę, której mieliśmy do czynienia z postaciami z, ze świata DC Universe. A powiedzmy sobie, na rynku największej bijatyki to raczej Mortal Kombat Tekken. i Tekken. I jeszcze jest ten Soul Calibur, tak? Soul Calibur, ale Soul Calibur. to bardziej na konsolę. Mhm. W każdym razie, to, że twórcy Injustice robią też Mortal Kombata, po prostu to widać w tej grze od, od momentu uruchomienia. Widać, że to jest to samo studio. Zacznę może od tego, że mamy tam tryb fabularny, zresztą w Injustice też był tryb fabularny i zawsze chyba w Mortal Kombat'cie był tryb taki, powiedzmy, fabularny, w którym po prostu od walki do walki y, przechodzimy i mamy pomiędzy tym jakieś tam scenki. Ale to od niedawno, to w pierwszych się tego nie było. No w pierwszych, no, w pierwszych nie było, ale z czasem usłonie. jednak się y, to musiało pojawić. Y, mamy tutaj kontynuację jakby historii z dziewiątki, gdzie tam Shinok atakował Earthrealm, i tutaj kilka lat po tym ataku, znowu siły zła atakują Ziemię, w o zasadzie nie. ten y, nasz realm, Czyli jak nie rzeczywistość. Jak to tam, rzeczywistość. Walczymy parę walk, wcielamy się w John'ego Cage'a, którego też możemy znać z poprzednich y, części. I mamy znowu przeskok w czasie, kilka dwadzieścia bodajże lat do przodu. I co następna gra? I znowu atakują Ziemię. A Kejdr tak jeszcze żyje? Kejdr jest już y, leciwy. starszy, leciwy. Zmienił okulary Na... I głównymi bohaterami jakby tej całej y, części są dzieci tych bohaterów znanych z poprzednich. Hmm. Czyli mamy tutaj córkę. Cage'a, która nazywa się Cassie Cage i jest ona córką nie tylko Cage'a, ale też Sony Blade. Mm, typowe. <laughs> Więc y, mamy tutaj, y, mamy też jeszcze trójkę jakby dzieci innych bohaterów, y którzy są, no, głównymi bohaterami. To Ciekawe to jest, bo pozwoliło wprowadzić nowych bohaterów do takiej powiedzmy już serii, która ma dużo typowych. A co, na tak, ale, ale sobie w filmie na przykład? Film, wiesz, nie wspominał film w, w tym tutaj wstępie jakby do fabuły, tak. I to jest w ogóle bardzo ciekawe, że czasami dostajemy też do pod, do, pod kierowanie nasze postać właśnie znaną z tych starych, tak na przykład Cage, jak Sonia Blade, czy Sub-Zero, Scorpion, takie zdecydowanie najbardziej... O, jeszcze Raiden, zapomniałem. Yy, I oprócz tego, że nimi tam walczymy parę, parę walk, to jeszcze cofamy się na przykład w przeszłość i poznajemy ich historię. Gdzie też, gdzie też musimy walczyć, co ciekawe. Całe życie to walka. <grym> Czyli jakby, no, tryb fabularny standardowo jest po to, żeby był. Przechodzi się go tak, w, powiedzmy, 4 godziny. I jedno, co jest ciekawe, to to, że te kascenki są naprawdę długie, często dłuższe niż same walki. I pojawiają się w trakcie nich quick time eventy. Proste, typu wciśnij x, kwadrat, potem coś tam, coś tam. I wtedy też walczymy. Nie ma na gałką? Nie. O. Więc są takie, takie proste quick proste time eventy. Jeżeli chodzi o tryby gry, to tutaj na samym początku wybieramy jedną z pięciu frakcji. Tego nie było wcześniej, to jest nowość. Jedną z pięciu frakcji, dla której zdobywamy punkty. I te punkty, po prostu każda frakcja zdobywa punkty przez internet i... Raz na jakiś czas jest ogłoszony zwycięzca, który dostaje jakieś tamperki, po prostu większy damage, czy jakieś odblokowane specjalne kombosy, czy jakieś skiny, takie no, standardowe rzeczy, jeżeli chodzi o te frakcje. Oprócz tego mamy no, standardowy tryb arcade, wieże, których dawno nie było, powróciły. To jest akurat jeden z trybów, który pamiętam z, z czasu swojego dzieciństwa, nie wiem czemu ja grałem w tę grę, jak byłem mały. A to jest taka studnia wielka, tak? To y było wierze, trzeba było przechodzić, no to było po prostu takie Taki też tryb arcade w zasadzie, że pokonujesz już... po kolejnych przeciwników mm. i musisz zdobyć jak najlepszy wynik. A jeżeli przegrywałeś, no to... Sorry. No to przykro nam. Y do tego jest jeszcze tryb test your luck, gdzie są jakby dla każdej walki losowane jakieś, jakieś warunki. I musisz po prostu wygrać w danych warunkach. Że są na przykład, że zmniejszone jest też, zmniejszone są obrażenia. W poprzedniej wersji też to były części. Prawdopodobnie tak. A na przykład wersja nie możecie skakać. No, na nie, przykład. Nie. Y więc są różne takie dziwne rzeczy. Y jeżeli chodzi o samych bohaterów, no to pojawiło się właśnie trochę nowych, y pojawiło się trochę nowych i to nie są wszystko bohaterowie pozytywni powiedzmy. A ja widzę Jasona. Jason. No ten z y, piątku 13 Co? W Monster Kombat? No. Yy, pojawia się na przykład tutaj taka postać jak Kotal kan, to jest y, jakiś tam władca z Outworldu. Yy, też taka bardzo fajna postać. I yy, co ciekawe, to też jest nowość, pojawiają się trzy warianty każdej postaci. O, o co yy, w tym przy chodzi? Przy wybieraniu postaci wybierasz jeden z trzech wariantów, na przykład Scorpion ma do wyboru, y, że jest z jednym mieczem, z dwoma mieczami lub na przykład w ogóle bez. I różnią się wtedy... Różne kombosy możemy robić. Aha, Inaczej tak. się walczy. A strój się różni? Strój się w tym przypadku nie różni. Ale stroje są do wyboru. Ale stroje są też do wyboru, jak <laughs> to zazwyczaj. I, I zresztą tak to już bywa w tych grach od studia NetherRealm, że no po prostu więcej to tam się spędza czasu na biciu punktów i kupowaniu za to, za to stroj i, i takich tam. Zresztą będzie dużo DLC. Będą nowe postaci, na przykład Goru, jest postać, którą często była dołączana chyba do większości preorderów. Goro, no. Goro, przepraszam. I on ma tam cztery ręce, czy sześć nawet. Cztery. Yy, I to jest, no jakby... No ikona. Cie... Jedna z ikon jakby tego, tego, tej serii i oni go dają w DLC-ku. W dlc ale przy, pre, przy preorderze dostajesz go za darmo Chociaż tak. ja go dostałem, a nie miałem preordera. Coś, Coś To Coś zahachmęciłem to... najwyraźniej. Ale się nie przyznawaj. No trudno. Co, co poradzę. Jeżeli chodzi o multi, to mamy standardowe y, walki rankingowe 1 na 1 y, Tryb Living Towers. To jest ciekawe, że mamy te wieże, ale składające się z przeciwników żywych. Okej. Okay. Y, I No i te faction wars, które jakby składają się z, z walk, za które dostajemy punkty i potem jak mamy ileś tam tych punktów, to po prostu dana frakcja wygrywa. Jeszcze jedna rzecz. Możemy chodzić po cmentarzu. Wtedy, w, prawie że mamy widok z pierwszej osoby, wtedy. Chodzimy po cmentarzu i możemy rozwalać nagrobki, i tam są właśnie yy, nowe stroje, nowe ciosy. A jest, na, do, a tak jest tak. na dole napis, nie róbcie tego w rzeczywistości? Nie, nie ma. wiem, czy tego domu. Ale tam jest cały cmentarz otwarty, czy otwierają go zależnie od tego, na jakim etapie gry jesteś? Yy, jest... W zależności od tego, ile masz końców mm -hmm. przez K. A, tak. wszystko przez K. Po prostu każdy nagrobek ma jakąś tam swoją cenę powiedzmy. Aha, że jak jest za drogi, to go nie kopniesz. To go nie kopniesz. Jest, on, wtedy twardy <laughs> Tak, jeżeli chodzi o tą najnowszą część, jeżeli ktoś miał dziewiątkę, no to dla niego gra będzie lepsza tylko dlatego, że wygląda ładniej. I ma więcej postaci. I są oczywiście te X-ray'e, czyli przy uderzeniach widać jak wszystko się łamie. No nie jest to może dla wszystkich najlepszy widok. Więc jeżeli ktoś jest wrażliwy, no to ta gra niespecjalnie jest dla niego. Wtedy lepiej zagrać w Injustice, który jest po prostu bez krwi i w ogóle. Jeżeli ktoś lubi bijatyki, Mortal Kombat 10 jak najbardziej. Zwłaszcza, że gra będzie się rozrastać. Pewnie nie za darmo, no ale będzie się rozrastać. Wygląda bardzo ładnie. Może też bez szału, Online ale, ale działa. ładnie. Online działa. To no dobrze. I dźwięk jest standardowo jak w Mortal Kombatie Krzyczą płaczą i w ogóle. Słychać uderzenia, uderzenia mięs mięsa o ścianę. Jest, tak. wszystko jest na miejscu, więc ja polecam dla fanów bijatyk i ludzi, którzy mają mniejszą wrażliwość na brutalne sceny, dla tych z drugiej strony zdecydowanie nie. To by było na tyle, jeżeli chodzi o Mortal Kombat 10. Tak, a zaraz się znowu będziemy przewijać przez hordy rogów, tylko trochę w innym klimacie. Słuchajcie akademickiego Radia Luz na 91,6 FM, a to jest audycja Masz 3 Życia, audycja o grach wideo. Jakiś czas temu mówiłem o Rogue Legacy, to jest gra typu ro roguelike, czy Rogue jak mówią like no rogalik. Rogalik, tak. I zauważyłem, że tych gier jest tak naprawdę bardzo dużo, ja nie wiedziałem nawet, że to jest tak bardzo popularny gatunek. Przy okazji, mogę? I, I teraz? Ja też, ale to jeszcze tak zanim wspomnę o tym, co ja mam, na Steamie jest teraz wyprzedaż. Roglike Sale. Będzie można zwiedzać losowe korytarze. <śmiech> nie to nie zawsze są korytarze, ale tak. Tak, są, jest kilka dobrych tytułów. FTL na przykład. Wspaniale. A ja nie mówię o ftl mówię o grze, która nazywa się Dungeon of the Endless. Jest to, powiedzmy, trzecia z serii gier Endless, wydana przez y, ludzi z Amplitude Studios. I y, y, jakby jedyne, co ma, mają wspólnego te gry z poprzednimi, które były Forexami, to świat i część... Y, zasobów, może tak. O co w tej grze chodzi? Y, historia jest taka szybka, krótka. Lecimy sobie statkiem, który jest powiedzmy statkiem więziennym, żeby użyć więźniów jako siły roboczej na nowo odkrytej planecie. W skrócie. Y, okazuje się, że planeta była zamieszkana kiedyś bardzo dawno temu przez tych Endless, o których tutaj jest ciągle w tytułach, i na orbicie są ciągle aktywne obrony orbitalne więc statek się rozpada, a że był zaprojektowany tak, że każda cela jest też kapsułą ratunkową, no to większość tego, co było na tym statku, ląduje na tej planecie. A Żeby było weselej, nie lądują na planecie, tylko w planecie, bo się przebijają przez y, starożytny kompleks tych Endlessów i są w jakimś lochu. Muszą stamtąd się wydostać. No i to nie są nie, nie tylko złu, y, ci, powiedzmy, skazańcy, ale są też, powiedzmy, y, ludzie, którzy tam byli dowódcami i tak dalej. I to tak, jeżeli chodzi o historię tej gry i jaki setting jest tu wprowadzony. I, i czym ta gra jest? Ta gra jest właśnie, jak mówiłeś, roglajkiem, -like ale jest też tower defensem. To jest ciekawe połączenie. To jest dość ciekawe połączenie. Czekam na wyścigówkę z e, Będzie bijatyka. Ogłosi tura. E, I połączenie jest to dość ciekawe. Całość jest w takim stylu artowym. No i o co chodzi w tej grze? Chodzi o to, żeby się wydostać z tego, tego dungeona, tak? z tego lochu. Jest 12 pięter. I żeby dostać się na koniec tego, każdego piętra, trzeba znaleźć wyjście. Zaczynamy w jednym pokoju, który na początku jest to y, nasz statek, czy nasz kapsuła kapsuła ratunkowa, a potem jest to winda, którą się poruszamy w piętra w górę. No i mamy nasz kryształ, który nam zapewnia energię, bo energia jest potrzebna. Y, to lochy odkrywamy, chodząc, otwierając drzwi. I tu jest y, część turowa tej gry, ponieważ każde drzwi to jest jedna tura. Wszystko się dzieje w czasie rzeczywistym, ale czas jest liczony turami po otwarciach drzwi. To każdym razem, jak się drzwi otworzą, to w każdym ciemnym pomieszczeniu, jakie mamy na mapie, mogą się spełnować potwory. I właśnie tu trzeba uważać, bo mamy, mając ten kryształ energii, możemy oświetlać część pomieszczeń, ale zwykle nie wszystkie, więc trzeba odpowiednio ustawiać y, swoich bohaterów i obrony, czyli te wieżyczki, czyli tu część tower defensa w pomieszczeniach, które są zasilane, żeby potwory nie doszły do naszego kryształu i nam go nie zniszczyły. No tak jak to w typowych tower defenseach. On, ten kryształ nam zasila pokoje, umożliwia używanie tych wieżyczek i dla niego zbieramy jakby ten dust, czyli ten pył, który jest tu takim żółtym, żółtym zasobem. I on nam pozwala zwiększać ilość powiedzmy zaświeconych pokoi. Mamy poza tym jeszcze trzy inne zasoby. Jest to jedzenie, jest to, powiedzmy, industry, czyli jakieś materiały budowlane i mamy naukę, która pozwala nam odkrywać nowe rzeczy, elementy. No i reszta gry jest takim trochę roglajkiem, -like czyli zwiedzamy, co tam mamy, podpoziomowujemy postaci, zbieramy jakieś itemki, które współpracują nam te postaci, no i musimy y, odpowiednio wszystkim manewrować. Ja mam pytanko, czy walczymy bezpośrednio z potworami, czy tylko za pośrednictwem tych wieżyczek tower defensu? Yy, tak, bohaterowie, którymi sterujemy, to są jakby takie ruchome nasze wieżyczki. My ich jesteśmy w stanie postawić w pokoju, nimi ruszyć. Oni mają jakieś umiejętności, ale będą sami targetować przeciwników, no i nic więcej za bardzo z nimi nie zrobią. Możemy ich ruszyć albo nie. Mhm. I Możemy im aktywować zdolność, którą mają albo dwie. No i gra jest taka dość ciekawa, szczególnie jak pamiętam, Tutorial. nie powiedział, jak się klika, co się otwiera, wytłumaczył, że za każdym razem jak otworzę drzwi, to jest nastanatura, więc dostaję zasoby, które mam napisane przy plusie, bo to się tak turowo zbiera, a potem mi życzył powodzenia, że więcej rzeczy dowiem się, jak będę umierał. Jest to takie, no powiedzmy, nastrojające tutaj, żeby to grać. Eee, no i co, ja w tą grę gram już 8, 9 10 godzin i to są takie posiedzenia powiedzmy po godzinkę, półtory bo dłużej nie daje rady. A powiedz mi, czy... No, strzelam, że często się tam umiera, ale yy, czy co ten poziom jakby gra się zapisuje? Nie. Umrzesz, to czy jest... Umrzesz, lecisz nie. od początku, tak? No, musisz od początku. Udało mi... ci się przejść? Nie. Gdzie, gdzie, dokąd doszedłeś najdalej, powiedz mi? E, sz, ósme piętro, jest ich 12 już bliżej niż dalej. No jest nieźle. E, nauczyłem się kilku nowych rzeczy, tak? Tak jak, jak gra mnie obiecała, że nauczę się jak umrę. E, to się chwali. Tak. Ja, ja, ja sobie tą grę jakby... Ja jeszcze nie ruszyłem jej jakby... Tak naprawdę nie ruszyłem, bo... W grze jest... Y, tego co liczyłem... 18 postaci do odkrycia. No, przepraszam, 18 postaci jest... Cztery są odkryte na początku. Odkrywasz postać jak ją znajdziesz na... Na którymś piętrze zrekrutujesz, dając jej jedzenie i potem przeżyjesz nią trzy piętra. Czyli jak znajdziesz ją na... w twoim przypadku na ósmym, to... To średnio. Jak na dziesiątym, to... Się nie. Znaczy, znaczy, znaczy, jak wyjdziesz z lochu, to podejrzewam, że też dostajesz tą postać odkrytą. No i jak przejdziesz grę? Czy Każda postać się... też leveluje jakby... Tak, masz, <głos> znaczy postać levelujesz, dając jej to jedzenie. To się ma więcej pewnie życia, tak? Tak, tak w statystyk. Mhm. Jest tutaj ciekawy ten element... Y resource managementu, ponieważ jedzenia możemy używać do y, uzdrawiania naszych bohaterów, albo do zwiększania im poziomu. Ale zwiększanie im tym poziomu jakby też zwiększa ilość jedzenia potrzebnych, żeby ich wyleczyć. Y, no, science jak science pozwala nam odkrywać nowe rzeczy, no i bu budowanie albo pozwala nam budować y, duże moduły, które nam zwiększają zyski, albo małe moduły, które zabijają nam potwory. Mówię, gra jest... Jest duże replayability tej gry, bo, mówię, można odkryć tych, tych bohaterów, a po skończeniu gry mamy dodatkowe typy y, tych kapsuł ratunkowych, które jakby są sposobem na zmienienie warunków startowych gry, czyli mamy albo więcej zasobów, ale nie możemy leczyć bohaterów, albo mamy czterech bohaterów, ale coś, albo mamy jednego bohatera, ale jest super wielki, y, albo mamy y, nieskończone wspinanie. Jest, jest naprawdę dużo opcji, a co się chwali, y, twórcy ciągle rozwijają tę grę, a dwa rozwijają w oparciu o to, czego chcą ludzie. Jest po prostu ich strona, to się nazywa Games Together i tam są głosowania i tak dalej i tak dalej i całość tego świata Endless się tak ładnie łączy. No i tak też mam, w związku z tym, że Endless Legend mam, to tutaj dostałem dodatkowego bohatera, którego można osobno jakby za nabyć, ale on jest tu w pakiecie, masz dodatkowego ludzika, bo masz też Endless Legend. A jakim to udowodniłeś? Mam tu na Steamie. Aha. Nie jest trudno. Więc ja generalnie mówię, jeżeli ktoś lubi loglajki y, Tower Defense i nie jest jakby nie obawia się poumierać troszkę, to ja polecam, bo to naprawdę jest, jest, jest wyzwanie, ale takie ciekawe, y, Dungeon of the end. Naprawdę, polecam. I to by było chyba wszystko w dzisiejszej audycji już? Tak, na pewno na naszym YouTubie i na naszym Facebooku, czyli facebook.com i youtube.com i twitter.com, ukośnik, masz trzy zobaczycie albo jakieś screeny, albo i gameplay z gier, o których dzisiaj mówiliśmy z Mortal Kombat, na pewno już, ja już tutaj gameplay mam taki pociachany ładnie na pewno go zobaczycie z Dungeon of the Endless prawdopodobnie też, zdjęcia z Pyrkonu będziemy wrzucać, więc sprawdzajcie nasze wszystkie społecznościowe rzeczy, a przez ostatnią godzinę byli z wami Michał Hawełka Mateusz Gasiński i Miłosz Szymczak a audycję realizował Andrzej Michałek Do zobaczenia za tydzień, cześć! cześć. Нашлали.